banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W stolicy obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jutro w Gdańsku spotkają się premier Tuski, i prezydent Macron. Pociąg niespieszny wyruszył w drogę powrotną z Zakopanego do Warszawy. Warszawa upamiętnia bohaterów powstania w getcie. Dziś 83. rocznica wybuchu zrywu. Główne uroczystości rozpoczęły się w południe przy pomniku bohaterów getta w Warszawie. Przybyli na nie przedstawiciele społeczności żydowskiej, władze państwowe na czele z prezydentem Karolem Nawrockim i władze miasta na czele z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Na uroczystości przejechali Polacy z różnych zakątków kraju. Mówili, że pamięć o powstańczym zrywie musi być podtrzymywana.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 wart rozwijania. Nie cieszą wszystkie sojusze i współpraca międzynarodowa, które umacniają pozycję Polski w świecie. W, w świecie dzisiaj na no, takim geopolitycznie bardzo trudnym, pełnym niebezpieczeństwa i współpraca wewnątrz Unii Europejskiej z Francją. Jednak dysponuje arsenałem nuklearnym, ma silną pozycję, także w związku z tym nas arenie międzynarodowej jest bardzo potrzebna. Poniedziałkowe spotkanie będzie odbywać się w ramach obchodzonego po raz pierwszy dnia przyjaźni polsko-francuskiej. W Tomsku w Rosji zdemontowano pomnik ofiar Represji politycznych na skwerze pamięci podaje polskie radio dla zagranicy. Wśród ofiar represji na pomniku wymieniani byli między innymi Polacy. Lokalne rosyjskie władze jako powód podały ryzyko zawalenia się pobliskiego garażu. Skwer pamięci, na którym znajdował się pomnik, został otwarty 25 października 1992 roku z, in z inicjatywy władz miejskich oraz stowarzyszenia Memoriał. Pociąg relacji niespiesznej, nieśpiesznej PKP Intercity wyruszył w drogę powrotną z zagopanego do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 Z, z, pasażer z pasażerami rozmawiał reporter Radia Kraków Filip Droszcz. Pociąg przyjechał pod Giewont w piątek wieczorem. Wczoraj jeździł po całym Podchalu. Do stolicy przyjedzie dziś po 19.30. Stary skład będzie kursował przez całe wakacje, odwiedzając różne miasta. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio 24pl Dzisiaj na zachodzie pochmurno i będzie padał deszcz, a na pozostałym obszarze większe przejaśnienia. 12 stopni na północy, 17 centrum, 19 na południu chłodniej, tylko nad morzem najwyżej 9. Autopromocja. Piosenka Amsterdam i płyta Pachatares to były wydarzenia. Wydarzenia, o których nigdy nie zapomnieliśmy.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 Dzień dobry, dzień dobry. Za konsoletą Krzysztof Sagan, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Przyznam, że jestem mocno podekscytowana tym, co się za moment wydarzy, bo przed nami dwie godziny muzycznych wyborów i opowieści człowieka, którego lista osiągnięć mnie trochę zawstydza. Wielokrotnie nagradzany perkusista, jazzowy, wokalista, kompozytor, dziennikarz, fotografik, a także kierowca rajdowy. Yy, przyznaje się pan do tych wszystkich aktywności? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam. No nie, no oczywiście, że się przyznaję. Jestem wręcz dumny z tego. Ale to, jak się ma tyle, tyle różnych zawodów, no to trochę trudno w życiu tak. Dziś w roli dziennikarza radiowego Andrzej Dąbrowski. Nie, tam dziennikarza radiowego, nie. Ja po prostu, no... Bardzo, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony do w zasadzie zaprezentowania e, jakiejś mojej ulubionej muzyki. Ty od czego zaczynamy? A, ode mnie można zacząć. Mm -hmm, bardzo proszę. To jest e, w duecie z fantastycznym gitarzystą Jarkiem Śmietaną, który niestety już nie żyje. I to była taka płyta nagrana z jego kwartetem. I proszę sobie wyobrazić, że to smutne bardzo dla mnie, że z tego kwartetu, czyli Pana Codzicha na kontrabasie, ja gram na perkusji, Janusz Muniak, fantastyczny saksofonista, którego zawsze kochałem szczerą miłością. No i tylko ja żyję jeszcze. No. Ale no, przypomnę Jarka śmietane w duecie, w takim standardzie jazzowym, balladkę. Time for rainbow-colored weather, a time of make-believe that we've been dreaming of. As time goes drifting by. My friends, whatever sky above, I've known a time for spring, a time for fall, but most of all, a time For love. Hmm. Andrzej Dąbrowski w no pięknym właśnie. muzycznym towarzystwie. Nie, ja to y, lubię, jak słychać mój głos, bo <laughs> szkoda czasem marnować, jak ktoś ma w ogóle głos to szkoda go marnować z jakimiś rokowymi sekcjami rytmicznymi i, i, i sekcja trzy gitary i, i będy. No, niektórzy mają głosy stworzone do, do właśnie takich sekcji. No tak, ale ja właśnie bardzo lubię. No. Nam też było bardzo miło słuchać pana głosu w tym utworze. Kompozycja zatytułowana... Time for love. A co przed wow. nami? Teraz już chyba nie pana głos. No, to będzie ta dzisiejsza audycja właśnie taka ładnych, spokojnych, różnych y, melodii. Akurat na niedzielne popołudnie. O, no to właśnie bardzo dobrze. <grym> no cóż, mój ulubiony wokalista, bo to nie wszyscy wiedzą, mój ulubiony wokalista to jest, no jest kilku, ale takim wzorem jest y, Tony Bennett. Y, oczywiście on ma jeszcze trochę wyższą skalę głosu niż ja, ale śpiewa fantastycznie i to wiele, wiele, wiele lat. No i jego duety. On, ja też ostatnio muszę powiedzieć, że nagrałem kilka duetów i jest to chyba w modzie. A jego duet na przykład nigdy bym się nie spodziewał, że on nagra z Lady Gaga. W ogóle Lady Gaga... Też mnie zaskoczyła, bo mm -hmm. uważałem ją za taką trochę szaloną wokalistkę i nie bardzo mi się podobało jej zachowanie na, na scenie. Natomiast y, tutaj mnie zupełnie załamała, bo śpiewa pięknie, jazzowy standard. Czyli trzeba było polubić Lady Gaga po prostu. Tak. No to słuchamy. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I do under my skin. Why should I try to resist when Darling I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake Wake up to reality, but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, cause, cause I've got, got you, you under my skin. I do just the thought of you makes me stop before i begin Cause, 'cause i've got you under my skin and i love you like a tattoo under my skin under my skin yes i've got you a great first pancake. I've got you under my skin. Najpopularniejsza wersja tego utworu chyba należy do Franka Sinatry, prawda? Ja też to śpiewam na koncertach, tak. Mm -hmm. Bardzo to lubię. Bo ładny tekst. No nie wiem czy Wojtek Myrczek śpiewa to. Chyba nie, ale on śpiewa pięknie. Wojtek ja bardzo lubię w ogóle Wojtka i i rzeczywiście jest to jeden z najlepszych w tej chwili wykonawców w Polsce jazzowych. W ogóle ma piękną barwę głosu. I no w ogóle się przyjaźnimy, że tak powiem. I nie niewykluczone, że z Wojtkiem jakiś duecik. No, to byłoby fantastyczne. No, bardzo. <grystanie>. No do tego życzę w takim razie. Może nas Wojtek w tym momencie słucha i, i, i się dowie, że takie tutaj potrzeby zachodzą. No ale zachodzą. to, to niech, niech zaśpiewa ładną balladkę. Gdy zakocham się, gdy poczuję miłość, kiedy poznam już jej smak Gdy mnie porwie w swe objęcia, dając wszystko, co może mi dać, wiodąc drogą mnie do szczęścia, będę wiernie z pokorą w niej trwać. w tym roku oddech. Już dziś. No, to bardzo ładnie brzmiał ten big band Uniwersytetu Warszawskiego Muzycznego, mm -hmm. coś wspaniałego. No pio, i Wojciech Myryczek pio... również pięknie nam tutaj zaśpiewał. Tak, no w ogóle ja też miałem przyjemność koncertowania z Big Bandem Pana Kostrzewy, także rzeczywiście bardzo to piękne nagrania, a już melodia sama oczywiście, to mhm. wiadomo. Klasek jazzowy, ale z tekstem po polsku które wcale tak często się chyba w radiowej przestrzeni nie pojawia, więc bardzo miło było usłyszeć dzisiaj taki utwór w rezydencji. A co teraz? Jazz uciąg dalszy, prawda? No, to oczywiście. Jeśli można przedstawić trębacza amerykańskiego, ale to są lata 50. gdzie on był no, fantastycznym mistrzem grał z najlepszymi jazzmenami amerykańskimi. Clifford Brown nazywa się. I czasem właśnie tacy muzycy, którzy grają standardy jazzowe, bardzo czasem w szybkich tempach, udaje się im zorganizować nagranie ze smyczkami. Mm -hmm. I ja bardzo lubię wszystkie nagrania. Teraz bardzo modny jest taki Chris Botti, który też ze śmieszkami, z dużą orkiestrą, z big bandem, gra, solo, właśnie piękne melodie, które A, kiedyś to były te piękne melodie. No i teraz Clifford Brown właśnie, jazzowy trębacz z dawnych lat. Mm. Smoke gets in your eyes. Clifford Brown przepięknie tutaj grał y, na trąbce, ale przyznam, że sekcja smyczkowa. No, fantastyczna. Nie, no to właśnie są bardzo miłe takie nagrania, po prostu. On tam pokazywał wprawdzie kunszt grania na trąbce. Jazzu prawdziwego, ale, ale no takie ozdobniczki różne ładne wstawiał. Przejdźmy może do takich znanych nazwisk. W Polsce może nie, ale w Stanach Zjednoczonych Barry Manilo. Mm -hmm. To jest Copacabana mi się kojarzy trochę. <śmiech> z takim A, utworem. Tak, on mm -hmm. nagrał kilka tak zwanych hitów, jak się mówi obecnie. A jednym z nich jest no, bardzo ładna melodia pod tytułem Mandy. O jakiejś dziewczynie, o tym imieniu. Także no, posłuchajmy. Podobno początkowa to imię tytułowe to miała być Brandy, ale się zmieniło na Mandy. No to tego nie wiem. No, taka była historia. Podobno, kiedy pojawiła się kompozycja grupy Looking Glass, Brandy, You're a Fine Girl, to tytuł został zmieniony i tak oto jest Mandy. Właśnie. No, ale to jest śpiewa facet, że potrzebuje no, Mandy. Tak. Wiemy, że chodzi o kobietę. Jak ona go całuje, to on się dostaje w ogóle. No, bardzo ładne. No. Zgadzam się zdecydowanie. Nuciłam przez większość utworu, bo po prostu no, nie da się nie nucić takich, takich utworów. I chyba to samo będziemy mogli powiedzieć o kolejnej piosence. Także y, będzie się trzeba powstrzymywać przed nuceniem. Chociaż właściwie możemy nucić, nikt nie zakazuje. No nie, to bardzo ładna melodia jest. i Niedawno z Natalią Kukulską spotkałem się na koncercie, Mieliśmy razem w Krakowie taki... Taki koncert i postanowiłem y, przypomnieć jej piosenkę, która mi zawsze od początku, jak ją usłyszałem, to mi się bardzo podobała. I był taki moment, że ja to chciałem nawet zaśpiewać, no ale jakoś na razie nic z tego nie wyszło. To bardzo ładna kompozycja. A to trzeba kroki podjąć jakieś poważne w takim razie, żeby zaśpiewać? Ach, to już za późno na poważne kroki. Nie, nie. Im więcej ciebie, tym mniej. Mi w jakąś noc wypadnie. Im więcej ciebie dnie bardziej to czuję niż wiem. Naprawdę im więcej ciebie mnie jak to jest możliwe. Dlaczego? Dziękuje. Yeah. Ja naprawdę bardzo panu życzę, żeby to się kiedyś wydarzyło, żebyśmy my mogli też usłyszeć pana wykonanie tego utworu. Im więcej ciebie, tym mniej. No Może ja przesadziłem, może, bo to jednak tam duża skala jest głosu. A no, dałby pan I radę. Ona, Natalia świetnie to, to robi, no. Także nie, nie. No to może coś innego. Może teraz posłuchamy w takim razie, jak... Pan wykonuje piosenkę, no właśnie, z której znana jest Krystyna Prońko. To tak, to, to nawiązuje trochę do, do skali głosu, bo tutaj też się porwałem trochę. E, piosenka mi się bardzo podobała. W ogóle Krys, Krysia Prońko, z, z nią też duet mam nagrany, ale no, świetnie śpiewa. To jest profesorka mm -hmm. od wokalistyki, także no fantastycznie śpiewa Krysia Prońko i ja postanowiłem zaśpiewać jej piosenkę, zresztą tutaj duże znaczenie ma tekst Wojtka Młynarskiego, jak wiadomo to mistrzostwo zawsze. Tekst, piosenka, melodia. Zobaczymy, proszę posłuchać, jakoś sobie daje radę. Serdeczne przyjaciółki me W kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie porannym muzą próbuję opowiedzieć Jak to z nami jest, jak to jest Twój głos jest pełen zimnych nut Daremnie czekam na czułości choćby łód Dlaczego chłód, nagły chłód Zmienił serce Twe i raz pora. Kto życie zna, pociesza mnie, pociesza mnie, że nie ja jeden, tylko tak i jeszcze cię. It's me, Pełnych najcieplejszych nut Niemniej jednemu się przydarzył taki cud Że zniknął chłód, nagły chłód Świąteczny nastał dzień Rozchmurzył się poranek zły Zapomniałem przedstawić na początek z jakiej to płyty, więc samą płytę taką <śmiech> nagrałem piękną i to solo ostatnie saksofonowe to jest no, Janusz Muniak. Aranżację robił Wojtek Karolak. No wszyscy nieżyjący, no no. Mhm. jest to straszne, ale ta płyta jest, znaczy ja ją uważam za najlepszą, jaką nagrałem płytę w ogóle polskich piosenek. Ale niestety nie jest prezentowana, nie była prezentowana w radio, nie, nie było pieniędzy na reklamę. No, dziś na szczęście jej słuchamy wspólnie. No ale tak, no jeszcze może, może się uda jeden utwór też zaprezentować z tej płyty. Mm -hmm. Mamy trochę ale czasu. No, tak. tak, ale to naprawdę Karola Karanżacy i w ogóle. Ja zresztą na, na BEM nagrałem też. No tak, bo przecież tak, pan tak, sam ma sobie sobą... akompaniuję. <laughs> Wierny sobie, śpiewający, grający na bębnach w jednym utworze. Ale to w tym samym momencie się odbywało podczas nagrania? Śpiewanie i gra na bębnach? Nie, nie, nie. te osobne partie. Cześć. A na koncertach to się zdarzało panu? Zdarzyło się raz, tak, w Lublinie na festiwalu wokalistów jazzowych, chyba bodajże w 1980 roku. Tak, z kwartetem Ptaszyna Wróbleskiego, nieodżałowanego, Grałem na bemnach i śpiewałem standardy. Mm -hmm. także... jak, jak pan wspomina to? No nie jest to łatwa praca, ale bardzo dobrze udało mi się to wszystko zrobić, także fajnie. To teraz widzę duet kolejny przed nami kobiecy, prawda? Och, to piękny duet jest, a jeszcze piękniejsze chyba słowa są tego duetu. To jest taka rozmowa dwóch kobiet na temat jak zjednać mężczyznę, czy wręcz rozkochać? Także tekst jest rzeczywiście piękny, no ale już no panie to już jest same szczyty muzyki rozrywkowej amerykańskiej. Celine Dion i Barbara Streisand. Tak. Tell him. Muzyka set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see Fenomenalny duet. Céline Dion i Barbara Streisand tak nam pięknie wyśpiewały Tell Him. No też znakomicie te ich głosy się ze sobą łączą po prostu w tej kompozycji. No pięknie i melodia i tak, głos. Wszystko i. wszystko naraz. I dużo, tekst, dużo. tak jak pan powiedział. Duża orkiestra. No i co? Pierwsza godzina rezydencji dobiega końca, niestety, ale jeszcze przed nami cała druga godzina tego spotkania. Myślę, że możemy zakończyć jakimś utworem w pana wykonaniu tylko co to będzie? Yy, o, to będzie premiera. Można powiedzieć, że premiera. Pomimo tego, że Polskie Radio było wydawcą całej płyty mojej nagranej. Autor tekstu jest ten sam, Andrzej Bianusz, który napisał tekst do zakochania jeden krok. Mm -hmm. I ta piosenka jest w takim charakterze bardzo zbliżonym do do zakochania jeden krok. I, no, I gdyby to było prezentowane, to sądzę, to już było dużo później nagrane niż, niż mm -hmm. do zakochania, ale ym, no, mógłby być to spory przebój, dlatego że i zespół jest świetny, i z Biggie Band, z Olsztyna, także... I Andrzej Przecież... Dąbrowski jest I świetny. Andrzej Dąbrowski śpiewa <laughs> Zakochaj się dopóki czas. Zwracam uwagę na tekst. Czyli znowu piosenka o miłości. Tak, no, takie bo są to są najlepsze. No, no właśnie. Tyle ważnych prac i sprawy za sprawami gonią Na wszystko ciągle czasu brak i tak jest wciąż Przypomnisz sobie który raz, o czym tak ci się nieraz myśli jak nie przegapić tego, na co czas trzeba mieć już dziś. Zakochaj się, dopóki czas, tak szybko jak się tylko da. Za długo nie obliczaj szans. Bądź nierozsądny, nieprzezorny, bądź szalony wreszcie. Tymś innym spróbuj stać się raz. Nie czekaj następnego dnia. Już jest dość późno, by zmieniać coś w nas. Lecz dziś, dziś jest jeszcze czas. Sukcesy przepatrz jeszcze raz. I policz wszystkie swe przewagi Nadziei ci przyświeca blask W niej sens walk Nie utrać wiary w sens tych spraw I nie odstępuj swoich zwycięstw Lecz gdy pozwoli ci szczęśliwy traf, Spróbuj żyć Kochaj się dopóki czas Tak szybko jak się tylko uda. Za długo nie obliczaj szans Bądź nierozsądny, nieprzezorny, bądź szalony wreszcie Kimś innym spróbuj stać się raz Nie czekaj następnego By zmienić coś w nas, lecz dziś, dziś jest jeszcze czas.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 jest jeszcze czas Zakochaj się dopóki czas Tak szybko jak się tylko da Za długo nie obliczaj szans